Myślał, że skoro ogłoszenia, to zaraz kawa, herbata będzie, więc być może niektórych rozczarowały, ale ja podobno jestem znany z tego, że długo nie mówię, także cierpliwości chwilkę. Dzisiejszy temat pokora poprzedza chwałę i pozwoliłem sobie ograniczyć temat pokory do pokory względem ludzi, nie względem Boga, ponieważ jest to szeroki temat, jak się okazuje. Chciałem mówić o pokorze w kontekście tego, że pokora, Biblia mówi, że pokora poprzedza chwałę. Chwała w tym fragmencie oznacza po prostu autorytet, więc pokora poprzedza pewien autorytet, który jest budowany w twoim życiu lub nie i właśnie tym budulcem jest w dużej mierze pokora. Więc na początek ja lubię definicję i czasami lepszymi definicjami są nie to, co czymś jest, ale to, to czym coś nie jest. Nie wiem, czy dobrze zrozumieliście mnie, mam nadzieję, że tak. Więc powiem, czym pokora nie jest. Więc nie jest taką kiczowato, słodką postawą niekompetencji i poczucia niższości. To nie jest to. Po drugie, nie jest wzrokiem wbitym w ziemię. Czasami nam się kojarzy pokora właśnie z takim obrazem kogoś ze skromnie spuszczonym wzrokiem wbitym w ziemię. To nie jest pokora. A przynajmniej nie musi być nie jest poczuciem niepewności. Człowiek pokorny może być człowiekiem absolutnie pewnym tego, kim jest i tego, co robi. Jezus był takim człowiekiem, który był pokorny, jak mało kto, a jednak po prostu był absolutnie pewien tego, co robi i tego, kim jest. I kolejna rzecz, pokora nie jest bierna, lecz aktywna. Czasami nam się właśnie pokora kojarzy z tym, że Nikt się nie wychyli, żeby coś zrobić, bo jest taki pokorny, prawda? To nie jest pokora. To jest dobra pokora jest w tym momencie dobrą wymówką do tego, żeby czegoś nie robić. I ja tak krótko zdefiniuję, kim jest pokora wobec ludzi i myślę, że to w miarę trafna definicja jest. Pokora wobec ludzi to jest zrozumienie, że ludzie, którzy się otaczają są cenni i zrozumienie, że ludzie, którzy którzy Cię otaczają, że potrzebujesz innych ludzi w swoim życiu. To jest pokora względem innych, taka krótka definicja. Człowiek pokorny zna swoją wartość i dlatego, i dlatego nie wynosi się nad innych. Człowiek pokorny jest świadomy, że czasem może się pomylić. Nieudanie doskonałego ani kogoś, kim nie jest, jest autentyczny. Gdy ktoś zwraca mu uwagę lub krytykuje, nie unosi się gniewem, ale przyjmuje to i sprawdza, jak się ma rzecz i albo się zgodzi, albo uzna, że osoba ma rację lub ma trochę racji lub nie ma racji i nie ma w tym gniewu. Pokora oznacza pewien stan równowagi pomiędzy tym, że nie jesteś zadufanym w sobie bufonem z jednej strony, ani z drugiej strony nie jesteś osobą niepewną swojej wartości. I oczywiście przeciwieństwem pokory jest pycha. Pycha to jest wynoszenie się, po prostu wynoszenie się nad innych ludzi, traktowanie innych ludzi przedmiotowo, nieliczenie się z innymi, nie uwzględniania zdania innych ludzi, uważanie się, że ja mam zawsze rację. Pycha powoduje, że zaczynamy źle traktować innych i źle się do ludzi odnosić. I pycha powoduje, że czujemy się lepsi od innych i mamy ku temu jakieś swoje własne powody. To może być na przykład wykształcenie, to mogą być pieniądze, status majątkowy, to może być status społeczny, nasze umiejętności, dary duchowe, czy również pozycja w Kościele. I są różne rodzaje pychy, w tym właśnie również pycha duchowa, która zgubiła i zwiodła naprawdę wielu Najwspanialszych przywódców Kościoła z takiego topu, że tak powiem, którzy w swoich czasach zwani byli apostołami. Tak więc pycha dotyczy, czy zagrożenie pychy dotyczy w zasadzie każdego człowieka, bo pycha ma to do siebie, że grozi każdemu i pycha lubi wracać. Nawet jak jeśli sobie poradzisz z pychą w którymś momencie swojego życia, to za jakiś czas pycha może wrócić. I oczywiście na przykład w Jakuba 4, 6, ale również w I Piotra 5, 5, prawdopodobnie jest to cytat z Księgi Hioba. Ja zacytuję tylko z Piotra 5, 5 na przykład. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Tak więc w momencie, kiedy zaczynasz być pysznym, zaczynasz chodzić w pysze, robisz sobie wroga, Boga. Mateusz 11, 28, 30 mówi, to w zasadzie Jezus mówi w tym fragmencie, 11, 28, 30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Tak więc znajdujemy taką pewną, zaskakującą dosyć myśl, że pokory można się nauczyć, tak? Skoro Jezus wzywa do tego, żeby się uczyć od Niego, oznacza to, że pokory można się uczyć. I teraz pytanie, w jaki sposób? Po pierwsze, patrz na siebie we właściwy sposób. Jeśli gardzisz sobą, prosta zależność, będziesz gardził innymi w taki czy inny sposób. Jeśli nie doceniasz siebie, będziesz próbował sobie rekompensować to, poniżając innych, będąc aroganckim i pysznym wobec innych. Gardzimy sobą, gdy patrzymy tylko na to, co jest słabe w nas, tylko na to, co jest słabe w naszym życiu. Była o tym mowa jakiś czas temu, bodajże tydzień temu, tak mi się w kazaniu gdzieś przebijało. Tak więc potrzebujemy koncentrować się bardziej na swoich możliwościach niż na swoich ograniczeniach. Ty masz pewne swoje mocne strony, które powinieneś odkryć i na których powinieneś się skoncentrować i które powinieneś wzmacniać i które powinieneś roz, rozwijać i masz pewne słabsze strony. Ja podam taki przykład, przeczytam taki fragment o chłopcu, który skoncentrował się na swojej mocnej stronie. To taki skrajny przykład, ale myślę, że wiele mówiący, jeśli ktoś mi powie, że on nie widzi swoich mocnych stron, swoich możliwości, to mam nadzieję, że przykład tego chłopca stanie mu przed oczami. Za przykład niech posłużą losy Yoshika Yamamoty z Nagoi. Kiedy miał sześć miesięcy, lekarze powiadomili rodziców, że dziecko cierpi na wodogłowie. To znaczy nadmierne nagromadzenie płynu w mózgu i najprawdopodobniej będzie trwale upośledzone umysłowo. Ubytek słuchu, który pociągnął za sobą zahamowanie rozwoju mowy, oraz inteligencji nie czterdzieści 47 punktów, wszystko to rokowało chłopcu niewesołą przyszłość. I oto w szkole specjalnej pojawił się nowy nauczyciel. Takashi Kawasaki, który bardzo szybko polubił swego cichutkiego, grzecznego ucznia. Po pewnym czasie chłopiec zaczął się uśmiechać na lekcjach, powolutku nauczył się przerysowywać ideogramy z tablicy, także w końcu potrafił się już podpisać. Całymi godzinami pracowicie kopiował rysunki z książek i tygodników. Pewnego dnia Yamamoto wykonał bardzo dokładny szkic pałacu w Nagoi. Precyzyjne linie tego rysunku przypominały grafikę. Nauczyciel polecił chłopcu przenieść szkic na drewnianą płytę i zachęcił go do wykonania odbitek. Kawasaki posłał kilka grafik Yamamoty na konkurs sztuki plastycznej zorganizowany przez władze miejskie Nagoi. Chłopiec zdobył pierwszą nagrodę. Dziś jego uczniowskie prace zdobią mieszkania bogatych bankierów i właścicieli wielkich domów towarowych. Yoshiko Yamamoto nadal musi prowadzić bardzo uregulowany tryb życia, nie lubi zresztą żadnych zmian w swoim rozkładzie zajęć. Staje o siódmej, ścieli łóżko, o siódmej czterdzieści je śniadanie, o ósmej jedzie autobusem do szkoły, gdzie uczy się pisma obrazkowego, a potem y, po, po ulubione, pracuje nad grafikami. W południe wychodzi do centrum handlowego, po ulubione pieczywo, wraca do szkoły, punktualnie o pierwszej znów zasiadał swoich grafik. O piątej po południu wraca do domu, je kolację, ogląda telewizję, po czym o oznaczonej porze kładzie się do łóżka. No i czy to ważne, że Yashiko Yamamoto ma iloraz inteligencji niższy od przeciętnego i że jego ograniczenia są faktem? Nie. Ważne, że w miarę własnych możliwości robi to, co umie najlepiej, że nie popadł w obsesję na punkcie wrodzonych ograniczeń, ale zrobił dobry użytek z swych ukrytych zdolności. Koncentruj się na możliwościach, a nie na ograniczeniach. To jest przykład chłopca. Myślę, że każdy z nas mu ta, ma tutaj wyższy iloraz inteligencji niż on. Tak więc, widząc, że w czymś odnosisz sukces, to z innej perspektywy będziesz patrzył na swoje porażki i błędy. Widząc, że w czymś jesteś dobry, jesteś oderwany, jakby emocjonalnie, od, od, negaty, od negatywnych emocji, od tego, co jest niewłaściwe w to, tobie, i możesz spokojnie, w spokojny sposób korygować to, co jest słabe w twoim życiu. Jesteś też szczęśliwy i masz mniejszą chęć pysznić się wobec innych. Amen. Dalej, nie garć ludźmi, szanuj ludzi. Szanuj nie tylko królów, prezydentów, pastorów, liderów, szanuj również bezdomnego, narkomana czy prostytutkę. Nie patrz na niego z góry, bo to wróci do ciebie. Przypowieści Salomona 14, 21 na przykład. Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy, lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogim, Przypowieści 17, 15, na przykład. Jest oczywiście 17,5, jest oczywiście wiele podobnych fragmentów. Ja podaję tylko przykład. Kto się naśmiewa z ubogiego, urąga Jego Stworzycielowi, a kto się raduje z nieszczęśliwego nie ujdzie kary. Tak więc to wraca. Szacunek nie wyraża się tylko w tym, co myślimy o innych, co mówimy do innych, co robimy względem innych, ale również w Twojej postawie wobec innych tym, jak ich widzisz. I to tak jak naprawdę kogoś widzisz, to jak widzisz kogoś innego, zabarwi to, jak będziesz w stosunku do tego kogoś się odnosił, mówił i postępował wobec niego. Nie tylko słowa, ale właśnie przede wszystkim czyny świadczą o tym, czy kogoś szanujesz, czy nie. Gdy dotrzymujesz słowa, oznacza, że poważnie traktujesz tego, komu coś obiecałeś, tak? Gdy jesteś punktualny, szanujesz czyś czas, jednocześnie szanując kogoś. I oczywiście łatwo być słownym i punktualnym w stosunku do kogoś, kto jest jakby wyżej od ciebie, prawda? W stosunku do pracodawcy, lidera, czy jakichś władz, czy instytucji, które są we władzach. Ale prawdziwym testem jest to, czy jesteś słowny i punktualny wobec tych, którzy stoją niżej niż ty lub są równi tobie. Im bardziej okazujesz szacunek, tym niżej, tym bardziej będzie rósł twój autorytet. I tu przechodzimy do tego właśnie, że pokora zaczyna poprzedzać chwałę, pokora zaczyna budować swój autorytet. Kolejna myśl na temat pokory, pokora nie krzyczy i nie jest apodyktyczna. Tak naprawdę, kiedy ktoś podnosi głos, czy to w domu, czy w szkole, czy w pracy, często oznacza, że ta osoba obawia się, że jej autorytet nie działa. Człowiek pokorny nie krzyczy, najczęściej prosi. Człowiek pokorny stara się dotrzeć do innych. Czasem, czasem również w sposób stanowczy, zdecydowany, wytrwały, ale nie krzykliwy i napastliwy. I pokora buduje twój autorytet. Właśnie to, co wspomniałem na początku, że pokora poprzedza chwałę. Prawda jest też taka, że nie możesz wymusić u kogoś autorytetu, szacunku w stosunku do siebie, to ludzie muszą zechcieć obdarzyć cię autorytetem, a zrobią tak, jeśli we właściwy sposób będziesz się do nich odnosił. Tak więc autorytetu nie buduje się na zastraszaniu, przymusie, kłamstwie, przemocy, przekupstwie, lekceważeniu innych, ośmieszaniu innych kosztem postawienia siebie w lepszym świecie, świetle, ale autorytet buduje się poprzez pokorę względem innych. Kolejna myśl, która pomoże Ci budować Twój autorytet. Nie podkopuj autorytetu innych. 2 Piotra 3,15, wręcz przeciwnie, wzmacniaj czyjś autorytet, wzmacniaj znaczenie innych. 2 Piotra 3,15 na przykład mówi, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest zdana, pisał do Was. Piotr w pewnym sensie miał z Pawłem na pieńku. Był taki motyw, że ci dwaj panowie, ci dwaj apostołowie starli się, jest, jest o tym w liście do Galacjan, kiedy Paweł uznał, że Piotr postępuje niewłaściwie i Piotr, można powiedzieć, miał prawo być urażonym, w cudzysłowie. Jednak Piotr właśnie przez, umiał rozpoznać autorytet Pawła, nie podkopywał go mimo że miał właśnie pięku z Pawłem i być może nie do końca się we wszystkim z Pawłem zgadzał, jednak to nie oznaczało, że zaczął podkupywać jego autorytet, wrę wręcz przeciwnie, okazywał Pawłowi szacunek względem innych. Dlatego też sam miał ten autorytet u innych. Działa tu właśnie prosta zasada siania i zbierania. Jeśli podkopujesz czyś autorytet, to bądź pewien, że za jakiś czas znajdzie się ktoś, kto będzie podkopywał Twój autorytet. Dlatego nie warto kogoś, komuś robić taką krecią robotę, podkopywać czyś właśnie autorytet, mimo że masz prawo mieć, tak jak na przykład apostoł Piotr, jakieś prawo do urazy, w cudzysłowie oczywiście. Również jako rodzice czasami pozwalamy sobie źle na przykład wyrażać o nauczyciela w obecności dzieci i w ten sposób sami sobie podcinamy gałąź, na której siedzimy. A tak więc nie podkopuj autorytetu innych. Pokora poprzez zachwałę to jest prawo Królestwa Bożego, więc jeśli chcesz mieć autorytet, chodź pokorze względem innych i to wbrew pozorom nie boli. Boimy się pokory, bo, bo ją źle rozumiemy najczęściej jako jakieś bycie melepetą, prawda? By, by, jako bycie jakimś słabym, ale nie, ludzie pokorni są silni. E, więc jeśli chcesz mieć wpływ na otoczenie, na innych ludzi, chcesz być słuchany przez innych, chcesz wytyczać pewien kierunek, tak, jak, tak żeby inni szli za tobą, szanuj innych i chodź w pokorze. Amen.